Już dziewiąta. Dwójka, jesteś na miejscu, Maria Bienias. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości kulturalne. Które zaczynamy od festiwalu Chopin w Antoninie, powracającym z sześciodniowym programem koncertów w historycznych wnętrzach Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłów, pamiętającego wizyty Fryderyka Chopina. Na miejscu od dziś spotykać się będą młodzi artyści i uznani mistrzowie, a obok muzyki kompozytora zabrzmią także inspiracje jazzowe oraz improwizowane. Wśród gwiazd tegorocznej odsłony festiwalu pojawią się ulubieńcy publiczności 19 kwietnia konkursu szopenowskiego, Piotr Pawlak i Mateusz Dubiel. Utwory Chopina zagrają także młodzi wirtuozi fortepianu, laureaci Grand Prix alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin, Mikołaj Brzostowicz i Zuzanna Sejbuk. A nowe spojrzenie na klasyczną twórczość Chopina i Grażyny Bacewicz zaproponuje nadzieja polskiej sceny improwizowanej pianistka i kompozytorka Hania Derej. Z kolei jazzowe opracowania 11 pieśni Mieczysława Karłowicza zaprezentują Atom String Quartet, łączący świat muzyki klasycznej z duchem improwizacji. Twórczość Chopina i Mendelssona połączą zaś muzycy fortepianowego Tria Boarte, znani z występów na światowych estradach. Festiwal Chopin w Antoninie potrwa do niedzieli. Z Antonina przenosimy się do stolicy. Siła świadectw jest motywem przewodnim tegorocznej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, organizowanej przez Muzeum POLIN dla upamiętnienia powstania w getcie warszawskim. W najbliższą niedzielę wolontariusze będą wręczali przechodniom na ulicach stolicy papierowe żółte kwiaty. Jednak już tylko do jutra do Muzeum POLIN mogą zgłaszać się szkoły, biblioteki oraz instytucje kultury, by wziąć udział w naszym programie Edukacyjnym przypomina Maria Bliźniak, koordynatorka akcji Żąkile. Wszystkie osoby, które się zgłoszą, otrzymają od nas zarówno materiały edukacyjne, jak i scenariusze lekcji, karty pracy. Wszystko to ma sprawić, by sprawnie przeprowadzić lekcje z uczniami, czy jakieś spotkanie właśnie w Domu Kultury. Na potrzeby tegorocznej akcji stworzyliśmy dwa nowe opowiadania. Jedno dla dzieciaków w wieku 8-9 lat, jest to opowiadanie Pawła Berensewicza z Ust mi to wyjęła. A drugie opowiadanie dla dzieci w wieku 10-12 lat Grzegorza Uzdańskiego, zatytułowane Prezent. Muzeum Polin w tym roku stworzyło także cyfrowe kompendium, w którym znaleźć można wszystkie materiały filmowe, audio i karty pracy z ostatnich sześciu lat. Jest ono dostępne na stronie polin.pl. Tymczasem Narodowe Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm przypomina o 1060 rocznicy tego wydarzenia. Symbolicznie wybrano datę 14 kwietnia 966 roku. Zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, ten moment uznawany jest też za początek państwa polskiego. Przypomina arcybiskup Gnieźnieński i prymas polski Wojciech Polak. Konsekwencje wejścia Polan właśnie w zasięg kultury chrześcijańskiej są do dzisiaj. Dziękujemy za ten chrzest mieszkowy. Istotą rzeczy nie jest szukanie jakichś szczególnych sposobów nadawania świadectwa, dlatego że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, ale żyjąc w tym świecie przeżywać ten czas jako ludzie wierzący i ochrzczeni. Z okazji Narodowego Święta Chrztu Polski arcybiskup Gnieźniński odprawi za niespełna dwie godziny nabożeństwo dziękczynne na Ostrowie Lednickim w ruinach Pallatium Mieszka I, tam gdzie historycy wskazują możliwe miejsce chrztu władcy Polan. W Bolonii rozpoczęła się 63. odsłona Międzynarodowych Targów Książki Dziecięcej oraz kolejna Targów Towarzyszących Bolonia Book Plus. Wezmą w nich udział wydawcy, autorzy i ilustratorzy z całego świata, również z Polski. Bolonia w tych dniach to mekka ludzi książki dla małego i młodego czytelnika, podkreśla Katarzyna Domańska, promotorka i znawczyni literatury dziecięcej. Wszyscy, którzy są wydawcami, ale też ją promują, organizują. Organizują festiwale, gromadzą się na targach w Bolonii. To są ogromne hale wypełnione książkami dziecięcymi w większości doskonałymi, najlepszymi w Europie, ale też na świecie, bo tam mamy Koreę, mamy Chiny, no cały świat się gromadzi tak naprawdę w Bolonii i po pierwsze można zobaczyć trendy, jak w ogóle ta produkcja książkowa wygląda, a po drugie też można zdobyć wydawcę. Międzynarodowe targi książki w Bolonii potrwają do czwartku, a więcej na ten temat powiemy dziś w audycji. Wybieram dwójkę. Informacja z Bolonii kończy to wydanie wiadomości kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13.00. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Pogoda. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, miejscami z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i miejscami na południu Górnego Śląska i Małopolski wystąpią dziś opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 18 stopni na przeważającym obszarze kraju, a 12 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej tylko na Helu, około 10 stopni. Wiatr na Południowym zachodzie słaby, poza tym umiarkowane, na północy okresami dość silny i porywisty południowo-wschodni i wschodni. Muzyka Dzień dobry, już 6 minut po dziewiątej, Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Witamy Państwa w kanonie dwójki, w którym dzisiaj będą i nowości, e, i właśnie od jednej z nich. Zaczniemy przedpremierowo od płyty zespołu Letumpet pod kierownictwem Simona Piera Bestiona. Bomba flamenka. Za tą muzyką stoi historia niezwykła, niemal nieprawdopodobna. Cesarz Karol V. Jeden z najpotężniejszych władców XVI wieku miał u schyłku życia zorganizować próbę własnego pogrzebu. I właśnie z tej opowieści zrodził się cały dźwiękowy świat, który przypomina Simon Pierre Bestia. va flamenca, le funérai imaginaire de chacun to początek albumu francuskiego zespołu La Tompette pod kierunkiem Simona Piera Bestiona. A to, co przed chwilą słyszeliśmy, to procesja, procesja wejście w ten muzyczny rytuał. Najpierw y, improwizowany fragment, a później La Guerre, Clementa Jeanette, La Bomba, Mateo Fleczy, hiszpańskiego kompozytora XVI wieku. No to bardzo dobrze wprowadza w świat nowej płyty stworzonej przez niezwykłego artystę, którym jest y, Simon Pierbestią. Niezwykłego, bo jego przedsięwzięcia, jego programy wymykają się prostym kategoriom. To nie są rekonstrukcje muzyki dawnej, ale raczej autorskie wizje, w których historia staje się punktem wyjścia do opowieści budowanej od nowa, od samego początku. Simon Pierbestią swobodnie łączy repertuar z różnych epok i tradycji. Od renesansowej polifonii po muzykę przekazywanej drogą ustną, od chorału po brzmienia zaczerpnięte z kultury śródziemnomorskiej i nie boi się improwizacji, pracy z barwą, rytmem, przestrzenią. Tworzy z tego coś na kształt dźwiękowego teatru. Intensywnego, sugestywnego, często bardzo emocjonalnego. I właśnie może dlatego jego muzyka, jego programy nie tylko opowiadają historię, ale pozwalają ją przeżyć. A pierwsze minuty płyty Bomba flamenka są tego najlepszym dowodem, potwierdzeniem, bo spotykają się tu różne światy. Pamięć wypraw wojennych, echo nowego świata, śródziemnomorska tradycja, która wymyka się jednej definicji. To jest wszystko, cała historia. No i właśnie dopiero teraz możemy zadać pytanie, czym właściwie jest ta opowieść, w którą właśnie weszliśmy. To historia, która zaczyna się jak legenda. W 1558 roku cesarz Karol V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 wchodzi do tej opowieści od początku, ale nie próbuje jej odtworzyć. Zamiast tego proponuje wyobrażone rekwiem, muzyczny rytuał, który mógłby towarzyszyć śmierci jednego z najpotężniejszych władców swojej epoki, a jednocześnie to opowieść o świecie, który właśnie się kończy, o Hiszpanii przełomu XV i XVI wieku, gdzie przez stulecia współistniały kultura chrześcijańska, żydowska, muzułmańska. O momencie, w którym ta równowaga zostaje przerwana wraz z początkiem nowego imperialnego porządku. No i właśnie ten moment napięcia, przemiany, utraty i narodzin staje się prawdziwym tematem tej fascynującej płyty. To nie jest więc tylko historia jednego władcy. To muzyczna opowieść o końcu pewnego świata. Opowieść niezwykła, stworzona przez genialnego muzyka, wizjonera Simona Piera Bestiona. Za nami kolejne etapy niezwykłego wyobrażonego rekwiem z albumu Bomba Flamenca Le Funerail Imaginaire De Chacun, nagranego przez francuski zespół latą pod kierunkiem Simona Piera Bestiona. Z tej opowieści zabrzmiały fragmenty mszy Cristobala de Moralesa, także nawatar, muzyka wodząca się z tradycji Al-Andalus, przypominająca o świecie, który przez stulecia współtworzył kulturę Hiszpanii. Były też brzmienia z XII wieku, z libre vermel, de montserrat, ad mortem festinamus, sanctus, Missa pro defunctis pedra de Escobara. No i to wszystko układa się w niezwykłą opowieść prowadzoną przez skojarzenia, pamięć, emocje. No ale wizja Simona Piera, Bestiona sięga jeszcze dalej, no bo to nie jest tylko muzyczna opowieść o śmierci cesarza. To raczej próba odtworzenia pewnego świata dźwiękowego, który już nie istnieje. To przestrzeń pełna kontrastów między sakrum a tym, co niemal ludowe, między kontemplacją a dramatem, pamięcią a zapomnieniem i w tym sensie bomba flamenka staje się czymś więcej niż programem o przeszłości. Fascynująca to płyta na pewno robi jeszcze większe wrażenie, kiedy jest słuchana w całości i to nie jeden raz. To się czyta. To się czyta. A teraz przechodzimy do naszej lektury, którą w tym tygodniu jest powieść Jana McEwena, brytyjskiego mistrza nieograniczonej wyobraźni, jak określają go krytycy, autora 18 książek wyróżnionych wieloma nagrodami literackimi. Tym razem w najnowszej, noszącej tytuł Co możemy wiedzieć, proponuje czytelnikom podróż przez czas i historię. Jej akcja rozpoczyna się w 2119 roku, kiedy historyk literatury Tomas Metcalf bada dokumenty sprzed stu lat, aby poznać historię wojen i katastrof klimatycznych, które zdziesiątkowały populację mieszkańców ziemi. Natrafia na zapis pewnego wydarzenia z 2014 roku. Jest to opis kolacji, na której poeta Francis Blandi w obecności zaproszonych gości ma przedstawić zbiór sonetów dedykowanych żonie Vivienne. Czyta Szymon Kuśmider. Kiedy Vivien odbierała telefon od jednego ze spóźnionych gości, Francis brał prysznic. Znał wystarczająco dobrze swój proces twórczy i jego rezultaty, by wierzyć, że napisał coś wyjątkowego, pięknego, co będzie rezonować. Kiedy stał pod ciurkającą strugą wody, bo nawaliła pompa, Pewne linijki przelatywały mi przez głowę niczym staroświecka taśma perforowana, a potem ktoś odczytywał je lekkim tenorem młodego mężczyzny, tenorem mojego młodszego ja. Nawet jeśli nie czułem się młody, mogłem sobie przynajmniej przypomnieć, jakie to było uczucie. Ponownie rozmyślało o publikacji. Vivien nie miałaby nic przeciwko temu. Na razie jednak ucierpiałyby na tym Intymność i znaczenie prezentu Jego szalony plan Był również bardzo śmiały Wieniec był Zadedykowany wywien Zadedykowany z głębi serca Musiał trzymać się tego, co pierwotnie wymyślił Dlatego w przypływie samoakceptacji Zaczął się zastanawiać Jak mu się to w ogóle udało Jak w 210 linijkach Nie spętały go wymogi formy I zdołał Zachować ciepły, ale też liryczny, mądry, czuły, a także zabawny ton. W tym poemacie jest więcej miłości do natury niż u mnie samego. Dobrze opisuje upływ czasu, przyrodę, zabijanie tego, co się kocha. Rymy niewymuszone, rytm jak melodia Persela, oparty niezobowiązująco na jambicznej podstawie. Uważał, że poemat jest tak dobry, że któregoś dnia z pewnością trafi do ludzi – nie widział jednak powodu, by samemu wypuszczać go na wolność. Zresztą nie było z tym pośpiechu. Stał w oknie sypialni i drżąc z zimna wycierał się ręcznikiem. W górę doliny jechało co chwila zasłaniane przez drzewa stare Renault z bocznymi stopniami przy drzwiach. Ten samochód zawsze kojarzył mu się z gangsterskimi filmami z Chicago. Na takim stopniu stawał zwykle zbir z karabinem maszynowym. Dostrzegł wystający przez otwartą szybę łokieć w białej koszuli Samochód jechał powoli, najwyżej 15 kilometrów na godzinę Tony Spafford, profesor botaniki i John Bay Weterynarz, podziwiali skąpaną w rudobrunatnym świetle dolinę Poemat z pewnością im się spodoba, choć go nie zrozumieją Ale więc zrozumie Francis szybko się ubrał, wziął z biurka zwinięty pergamin i wszedł do salonu. Vivienne poszła razem z Mary do ogrodu. Grahama w nim nie było. Francis patrzył przez przesuwane drzwi, jak powieściopisarka pochyla się i przygląda grządką. Usłyszał wołanie Tonego i Johna. Obie kobiety odwróciły się i z nim przywitały. Znali się wszyscy z czasów, kiedy mieszkali w Oksfordzie. Francis wrócił do gabinetu. Czuł się dobrze we własnym towarzystwie i nie potrzebował gości, nawet jeśli to byli starzy przyjaciele. Ale dochodziła szósta, najwyższa pora, żeby się napić. Wtedy poczuje się inaczej. Przez artretyzm w prawej dłoni nie był w stanie odkorkować wina, ale mógł odkręcić dwoma kciukami nakrętkę ginu, wyjąć termos, lód, cytrynę oraz tonik i przyrządzić drinka. Wszedł do jadalni i położył pergamin za zegarem na kominku. Vivien odcedziła ziemniaki i wsadziła przepiórki do nastawionego na niezbyt wysoką temperaturę piekarnika. Tom i Johnny obserwowali przygotowującego drinki Francisa, który wsypał do dwulitrowego termosu trochę lodu, a potem dodał tonik i gin w proporcji dwa do jednego. Następnie wrzucił plasterki cytryny do czterech z dziesięciu przygotowanych szklanek i wlał do nich alkohol. Zostało jeszcze dużo na drugą kolejkę oraz dla spóźnionych gości. Kiedy podnosili szklanki do ust, pojawili się Graham i Mary, zaczerwienieni i wyraźnie potrzebujący się napić. Wznieśli wszyscy urodzinowy toast. Zgodzili się, że miks jest mocny i czuć w nim wyraźnie ziołowy smak ginu. Kiedy ktoś zapytał Johna Beja, jak idzie mu praktyka weterynaryjna, ten opowiedział o operacji, jaką przeprowadził rano na należącym do małej dziewczynki żółwiu, który cierpiał na niedrożność jelit. Na sali operacyjnej obrócił stworzenie na grzbiet i je unieruchomił. Miałem właśnie podać Safanowi narkozę, kiedy ten wysunął powoli sędziwą głowę spod skorupy i zmierzył mnie uważnym spojrzeniem. Patrzyliśmy na siebie przez dłuższą chwilę i wiecie co? Wydawał się taki inteligentny, jak i ty. Miał milion lat. Czy mam tu umrzeć? Pytał mnie chyba. Czy naprawdę wiesz, co robisz? I zacząłem się zastanawiać, czy wiem. Uśpiłem go i jego skórzane powieki zasunęły się nad oczami. Pierwsze nacięcia, a potem wszystko poszło jak spłatka. Wiecie, że wnętrze żółwia jest przepiękne. Zgodnie z tym, co napisała w swoim dzienniku Mary Sheldrake, w tym momencie Francis zacytował Larkina. Żółw miał rację. Bał się narkozy, z której nikt z nas już się nie obudzi. Dziewczynka przyszła po szkole z tatą, żeby odwiedzić drzemiącego w klatce pacjenta, podjął John Bay. Wzięła go w ramiona i płakała z radości. Ośmiolatka! Niesamowita scena! Poruszona tym, vivien spryskała ziemniaki oliwą, posoliła je i popieprzyła. To, o czym tam mówili, spisały albo wymyśliły, vivien i Mary. Zanim poznałem Johna, odezwał się Tony, nie wiedziałem, że operują gady. Jakiś czas temu, zoperował węża ze złamanym kręgosłupem Za skroniec ze zmiażdżonymi kręgami ale przeżył. Wyjaśnił John, po czym opowiedział, jak go zoperował. Kto chce się jeszcze napić? Zapytał Francis, kiedy tamten skończył. Kilka lat temu, dodał John Bay, pewien stary weterynarz z Buffalo w stanie Nowy Jork powiedział mi, że żółwie nie czują bólu. Dzień przed operacją wsadzał pacjenta do lodówki, żeby ten przysnął i zabierał się do rzeczy. Kiedy Francis... Sięgnął po termos, Graham pierwszy podsunął szklankę. Jeśli jesteś w naszym świecie zwierzęciem, powiedział, lepiej żebyś miał futro i wielkie oczy. Co nie powstrzymuje nas przed mordowaniem owiec. Usłyszeli zatrzymujący się przed domem samochód i w kuchni odetchnięto z ulgą. Usypianie żółwi, zmiażdżony wąż i rzeź owiec zepsuły nieco zabawowy nastrój. Mary nie mogła przestać wyobrażać sobie Johna nachylającego się ze skalpelem i przecinającego krwawiące wnętrzności żółwia. Ślady opon na wzorzystej skórze węża. Nie wiedziała, czy będzie w stanie jeść. Poprosiła cicho o szklankę wody. Całe towarzystwo wyszło z drinkami na zewnątrz, żeby powitać kit chenerów, Harrego i Jane, siostry Francisa. Miło było popatrzeć, jak w gasnącym świetle zmierzchu wysiadają z samochodu i rozprostowują ramiona, oboje wysocy i dobrze zbudowani. Harold T. Kitchener też był poetą, ale niezbyt popularnym, bo tworzył trudną lirykę z częstymi nawiązaniami do hinduistycznych wierzeń, a także malarstwa i rzeźby włoskiego renesansu. Redagował również Blandiego w jednym z szanowanych wydawnictw i stał się surowym arbitrem współczesnej poezji oraz propagatorem twórczości szwagra, o której napisał dwie książki. Młodsi poeci zastanawiali się, czy wpływało to w jakiś sposób na ich przyjaźń, czy też żywili ją do siebie zupełnie niezależnie. Nie miało to jednak większego znaczenia. Jeśli chodzi o poezję Francisa, Francis cenił ją tak samo wysoko jak Harry. Ten po długich dyskusjach zgodził się napisać biografię szwagra. Ostatnio jednak z nieznanych przyczyn zmienił zdanie. Nie powiedział o tym jeszcze Francisowi. Najpierw objęli się dwaj mężczyźni, potem przyszła kolej na Jane, zawodową garncarkę. Kiedy uściski dobiegły końca, znali się jak łyse konie. Wszyscy weszli do środka i Francis nalał kitchenerom powitalnego drinka. Nadal jednak zostało sporo dla ostatniej pary, która spóźniała się. Bo ich małe dziecko nie przestawało płakać. Szymon Kuśmiter przeczytał drugi fragment powieści brytyjskiego pisarza Jana McEwen'a, zatytułowanej Co możemy wiedzieć? Przekład Andrzeja Szulca. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Mieszkałka Kasiewicz nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie. 17 minut pozostało do 10. Zaczniemy tę część kanonu dwójki od nowej płyty Pascala Roże, pianisty, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych interpretatorów muzyki francuskiej. Swój najnowszy album poświęcił Gabrielowi Foremu. I zarejestrował Suite Doli, a do tego cykl 13 Bar utworów pisanych na przestrzeni wielu lat, ukazujących różne oblicza twórczości francuskiego kompozytora. Posłuchamy teraz jednej z nich. Karola Amol, op. 26 Gabriela Forego w interpretacji Pascala Rouget, pianisty od kilku dekad związanego z francuskim repertuarem, bo właśnie to jest y, największa część jego artystycznej działalności. 6 kwietnia skończył 75 lat. W jego nagraniach, no, szczególnie miejsce zajmują właśnie tacy kompozytorzy jak Ravel, Debussy czy Foret. No, ale nie tylko. Teraz sięgniemy po nagranie znacznie wcześniejsze, które pokazuje inne jego oblicze. I nieprzypadkowo będzie to karnawał zwierząt Camilla Sensansa. No bo jeśli przed chwilą słuchaliśmy muzyki skupionej, niemal intymnej, to teraz wchodzimy w świat dźwięków znacznie bardziej barwnych, różnorodnych. Świat krótkich, muzycznych portretów, w których każda część ma własny charakter, tempo i kolor. To muzyka, która podobnie jak y, program y, wcześniejszy, od którego y, zaczynaliśmy y, z, na początku buduje opowieść poprzez zestawienie kontrastów, poprzez zmienność nastrojów i wyobraźnię. Karnawał zwierząt to nie tylko żart muzyczny, ale też niezwykle precyzyjna gra barwą, instrumentacją. Każdy fragment wciąga w inny obraz, w inną historię. Spotykamy tu całkiem osobliwe towarzystwo. Pojawiają się dostojne lwy, nieco ociężałe słonie, wszystko błyszczy, odbija się w zwierzęcym zwierciadle. No a przed nami nagranie z 1987 roku. Pascal Roger gra tu razem z Kristiną Ortiz, towarzyszy im London Sinfonietta pod dyrekcją Charlesa Dutois.